Witamy wszystkich bardzo, serdecznie kłania się audycja Maszczy Życia w Radiu Luz, Adam Berdzik. Już Szymczak i dzisiaj powiemy wam o grach, które mają w tym roku, będą obchodziły swoje dziesiąte urodziny. Zabrało nam się trochę na nostalgię, kończy się ta druga dekada XXI wieku. I wracamy do tych gier, które miały swoją premierę w roku 2009, równo 10 lat temu. No i sobie opowiemy o tym, jak je pamiętamy, czy w nie w ogóle graliśmy i jak się potoczyły ich losy, bo oczywiście mogły mieć jakieś sequele, mogły te sequele być lepsze, gorsze. No to wszystkim dzisiaj się postaram, Wam opowiedzieć, także słuchajcie nas i zostańcie z nami do 12. No bezapelacyjnie najważniejszą grą 2009 roku, ale o tym dowiedzieliśmy się dopiero po czasie, był tytuł, który dzisiaj chyba bez żadnego, bez żadnego problemu możemy nazwać królem esportu, czy właściwie tytułem, który na dobre ten esport zakorzenił świadomości ludzi, nie tylko mówimy o graczach, tylko to był właściwie pierwszy esport, w którym pojawiły się poważniejsze pieniądze, to też był pierwszy esport, w którym pokazały się profesjonalne, zawodowe e, drużyny. E, to jeden z pierwszych e-sportów, który w takie ogromne liczbę rzesze ludzi e, przyciągał chociażby na katowicki Spodek podczas trwania e, Intel Extreme Masters. Mówię oczywiście tu o grze, chyba którą kojarzy każdy gracz, nawet jeśli nie próbował swoich sił, to o League of Legends, wydane właśnie w 2009 roku, czyli już e, 10 lat temu, będziemy tutaj sobie rozmawiali. No wcześniej jeszcze był może StarCraft, ale on był raczej popularny gdzieś tam w Korei Południowej, nigdzie indziej, tymczasem... Czasem LOL się rozprzestrzenił jak wirus po całym świecie. No to jest tak naprawdę pokłosie moda do Warcrafta 3, e, czyli Dota, inaczej Defense of the Ancients, e, gdzie była specjalna mapa bardzo mocno zmodyfikowana z wieloma skryptami e, do tej strategii, która pozwalała na rozgrywkę e, wieloosobową e, w ten sposób, jaki jak dzisiaj określamy określeniem MOBA, e, że mamy dwie drużyny, które walczą wzajemnie o swoje bazy. Akurat ten typ gry no, czekał na rozwinięcie. Dota oczywiście otrzymała swoją jakby kontynuację, ale to już nie było to samo i to było zdecydowanie za późno, bo to z tym się to zabrało o wiele później niż na przykład Heroes of New World, który był pierwszą taką grą samodzielną tego typu, no i LOL, który już objął prowadzenie i nigdy nie dopuścił do pierwszego miejsca żadnej innej gry typu MOBA. Tak jest, bo próbowało wielu. Wspomniałeś o Valve ze swoją Dotą. E, całkiem niedawno e, chyba rękawice rzucił Blizzard, bo powiedział... A teraz rzucił w odebrał W sensie właściwie to rzucił ręcznik, bo powiedział, że już e, jeśli chodzi o Heroes of the Storm, czyli blizardową wersję MOBA, e, zapowiedzieli, że to właściwie trochę będą zwalniali, jeśli chodzi o e, wsparcie dla tego tytułu. E, o ile HOTS, tak, Heroes of the Storm swoich fanów miał, no to e, mainstreamowym esportem e, się nie stał. No tutaj do Doty i do Lola, i do, do Lola w szczególności, prawda, no niestety daleko, chociaż wielu graczy się bardzo pozytywnie no, choć się wypowiada, że to jest troszkę inny e, rodzaj rozgrywki. Dalej MOBA oczywiście, ale dużo większy nacisk jest położony na indywidualne, e, indywidualnych zawodników podczas e, LOL. To jest e, gra drużynowa i właściwie zastanówmy się skąd się wzięła popularność LOLa, bo to tak wystrzeliło właściwie z dnia na dzień można by powiedzieć. E, darmow, darmowa gierka, która wyglądała jak Warcraft III e, nagle staje się po prostu światowym fenomenem, właściwie czymś e, porównywalnym do Fortnite'a, można by powiedzieć dzisiaj, no bo właściwie LOL był na ustach wszystkich, jeśli chodzi o ilość graczy to bili wszelkie rekordy, no i jeśli chodzi o pulę w turniejach, to właściwie pierwsze takie poważniejsze pieniądze to faktycznie LOL tutaj ten esport zwłaszcza w Polsce, mocno ruszył, bo przecież polska scena Lola jest dosyć silna, dosyć aktywna. No ja pamiętam, zapoznałem się z LOL jeszcze w czasach tej pierwszej Doty, graliśmy w liceum po zajęciach w sali komputerowej z kolegami Patrząc, czy nie masz czasem nowej wersji mapy Która mogła wprowadzić nowych bohaterów Lub jakieś inne ciekawe rzeczy I właściwie tak dorastałem z tą pierwszą dotą Aż skończyły się do niej jakiekolwiek aktualizacje I wyszedł LOL, któ którym gardziłem No bo LOL był Gardziłeś, Gardziłem love. dlatego, że był e, tak zwanym free-to-play'em To znaczy można było pograć Były jakieś tam darmowe postaci Co tydzień rozumiem, że się dotowały Ale jeżeli chcieliśmy mieć na własność jakąś To no trzeba było za nią zapłacić Tak jest, czyli mikrotransakcje Już to temu nie, nie zmierzch, Tylko właściwie świt mikrotransakcji, tak? tak? 10 lat temu, dzisiaj to jest oczywiście na początku dziennym, kiedyś to dopiero wchodziło, no i pamiętam, że e, nawet chyba w do tekst, która była oddarmowa, była rozdawana przynajmniej na początku za darmo, i potem chyba tak rozostawała. E, albo na przykład hots, który w którym można było łatwo te postacie dokupować za walutę w grze, czyli nie wydając prawdziwych pieniędzy, a po prostu poświęcając swój czas na pozbieranie trochę e, tych pieniążków. To bardzo ciekawe w ogóle dla mnie, że, że lol się okazał tą grą, która z no Dotą rywalizują, co prawda może jeśli chodzi o widownię, to jednak LOL ma większą, ale Dotą ma zdecydowanie większe pule nagród, jeśli chodzi o turnieje, chociażby The International, tam są e, nagrody sięgające pula nagród e, kilku milionów złotych i tak by się wydawało, że z jednej strony mamy Blizzarda, który w hot się wykorzystuje no uwielbiane postacie, jeśli chodzi o, bo przy Blizzard ma bardzo szeroki uniwersum, tak, jest i StarCraft, i jest i Diablo, także e, te postacie, no, gracze już znali, podczas gdy lol właściwie e, poza ben, ben, czymś, co jest, no nie wiem, no modem do, e, modem do Warcrafta, czy właściwie przeróbką lekką Warcrafta, własnego swojego lore w spadku po kimś nie dostał, dopiero zostało stworzone. No tak, jeszcze tym bardziej, że LOL bardzo bezczelnie kopiował niektóre rzeczy z tej jeszcze Warcraftowej doty, Zmieniając po prostu imiona, a pozostawiając takie rzeczy, jak na przykład, nie wiem, rodzaj ataku czy typ postaci, nie wiem, jakieś. Nawet nie, nie wiem, czy nie było wielkiej pandy, która była i w tej grze, i w tej grze po prostu gdzieś tam było się inspirowali wzajemnie. Więc e, Lol nie był całkiem oryginalny, ale myślę, że to w jakim kierunku poszedł bo najwyraźniej mu się opłaciło, bo do dzisiaj jest chyba jedną stopowych gier. Myślę, że top 3 na pewno można powiedzieć, jeśli chodzi o esport. Tak jest, ale zostańcie z nami, bo mamy jeszcze inne nie e gry, na które w 2009 roku żeśmy bardzo czekali i niektóre zaginęły w akcji, właściwie zostały wydane w 2009 roku i słuch o nich zaginął, a niektóre dzisiaj są e, naprawdę wielkimi markami, także zostańcie jeszcze z nami. Call of Juarez w język krwi to jest druga część serii Call of Juarez, jednocześnie prequel do pierwszej e, odsłony tego tytułu, to jest Gra Techlandu, czyli naszego tu wrocławskiego lokalnego producenta, który dzisiaj jest wielką, sławną marką Dying Light i te raz nowe powstające tytuły, Dying Light 2 i tak dalej. Tego od 10 lat temu nie było. Wtedy Techland próbował po prostu zgromadzić, zgromadzić jakiś kapitał. Myślałem, wracając może do dzikiego zachodu w grach komputerowych, to był jeszcze temat rzadki. Dzisiaj mamy chociażby Dead Redemption. Wtedy chyba jeszcze nikt o nim nie myślał. Tak, chociaż, trochę nie wiem, wiem. Western był chyba faktycznie trochę traktowany no, nie, nie chciałbym powiedzieć po macoszemu, ale nie, nie istniał właściwie w grach komputerowych ten, tego typu klimat. Także Call of Juarez tutaj, o ile z tego co pamiętam, bo przy, przy przypominam, że mówimy o grach sprzed dekady i e, jeśli chodzi o techniczne doskonałości, no to nie był do, doskonały technicznie, ale faktycznie raz, że w Polsce zrobił e, furorę, w Polsce niezłe zamieszanie wywołał, no bo mieliśmy w końcu shootera e, no na wysokim poziomie e, z Polski, to jeszcze ten, ten klimat westernowy, pamiętam, że nawet w branży zachodniej, gdzieś w mediach zachodnich czytałem różne opinie i to był taki e, powiew, powiew świeżości, jeśli chodzi o szutery, bo wtedy właściwie to e, chyba druga wojna była, druga wojna i współczesne konflikty zbrojne były e, najbardziej aktualne, a tutaj proszę, taka polska firma, szerzej chyba nieznana jeszcze wtedy na zachodzie, proszę bardzo, e, bardzo dobrze zrobiona gra, nie no, niedoskonała, ale bardzo dobrze zrobiona gra w świeżym klimacie, takim bardzo amerykańskim należałoby powiedzieć, bo to w sumie e, western amerykański amerykański w ogóle wymysł, tak? No tak, klimat y, Dziekiego Zachodu, pojedynki kowbojów, y, no to już była druga część, która była troszkę lepsze od pierwszej ta pierwsza, ta pierwsza oczywiście miała styl klimat, ale ta grafika była tragiczna, no dzisiaj bardzo źle się ta gra postarzała jak wiemy oczywiście Call of Juarez doczekał się kontynuacji, był niesławny The Cartel który postanowił ten klimat dzikiego zachodu umieścić troszkę. w czasach współczesnych gdzieś tam jeszcze w, ty, w tych bandach narkotykowych, to mu nie wyszło ale myślę, że odkupił sobie winy przepięknym gunslingerem który wycisnął z tej serii chyba wszystko co najlepsze, no i od tego czasu o serii Call of Juarez Słuchy zaginął. Wiem, że techland miał inne rzeczy na głowie. Miał. E, data. E, ale jakiś czas temu, być może to nie ma znaczenia, ale jakiś czas temu techland, który od jakiegoś czasu ma też wydawnictwo e, na cały świat, odkupił prawa do wydawania e, gier serii Call of Juarez. Właśnie za granicą. Z rąku Ubisoftu, Z Ron Ubisoftu, tak, oczywiście kiedyś im to sprzedał, bo kiedyś Techland był zaledwie. Producentem gier nie, tych gier za bardzo nie wydawał na świecie, tylko w Polsce. E, teraz, e, skoro może robić to wszędzie, to postanowił, że te prawa odkupi. Być może chodziło tylko o to, żeby mógł w jakichś swoich sklepach albo po prostu ja, samym przyszło. Nowy Kolor Juarez jest zapowiedziany, wstępnie zajawiony, także czekamy e, na kolejną, e, nie, chyba nie w tym roku jeszcze, nie jestem pewien, szczerze mówiąc, e, czy to już w tym roku, ale w każdym razie tak, Techland odkupił prawa i e, wszystko na to wskazuje, że e, w kolejną część Call of Juarez e, w, w pełni polskiego Call of Juarez należałoby powiedzieć, w zagramy, czyli 10 lat e, później faktycznie dostaniemy e, kolejnego Call of Juarez, także e, należy trzymać kciuki, chociaż chyba Dying Light tutaj będzie jednak tym, e, tym zawodnikiem wagi ciężkiej, jeśli chodzi o Techland i ten rok. Jeśli Call of Juarez nie jest tym, co Was interesuje, to może inny call e, jest Waszą, e, powiedzmy waszym oczkiem w głowie, Call of Duty, który praktycznie się co roku ukazuje, może teraz rzadziej, już nie śledzę tak bardzo jak często się te gry ukazują. W każdym razie w 2009 roku miała, premiera, miała swoją premierę nie pierwsza, nie druga, ale któraś tam już z rzędu część tej serii, bo to był Modern Warfare 2. Tak żeśmy tutaj rozmawiali z Miłoszem. Dla mnie to jest y, chyba najlepszy modern warfare. Ty nie do końca jesteś przekonany. No, mi się bardziej chyba jednak podobała, podobała jedynka z Modern warfare'ów. Jak najbardziej masz prawo do takiego zdania w audycji. Masz życia. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że w tamtych czasach Call of Duty, oczywiście multiplayer to była, to była fajna rzecz, przedłużenie zabawy i bardzo wielu ludzi przez wiele godzin, e, przez wiele lat nawet się dobrze bawiło, no ale... No była fabuła, tak? Przede wszystkim była fabuła, fantastyczna kampania jak na tamte czasy. Pamiętam, że to było w ogóle coś niesamowitego, jeśli chodzi o jakość techniczną i w ogóle sam pomysł na tą kampanię. To no, się... ale były też kontrowersyjne rzeczy typu akcja na lotnisku. No to prawda, to prawda jeśli chodzi o Call of Duty, miało takie, takie rzeczy, że się strzelało do cywili, ale zwróć uwagę, że zeszłoroczny Call of Duty, czyli Black Ops 4 już kampanii w ogóle nie dostało, czyli w 10 lat wydawałoby się postępu i żeśmy e, kampanię w Call of Duty, rzeczą, rzecz, która się wydawała, no obowiązkowa do Call of Duty. Tymczasem w zeszłym roku dostaliśmy Black Ops 4, który jest tylko i wyłącznie Battle royale. To może się zamienili miejscami, bo kiedyś Battlefield był multiplayer only, natomiast Call of Duty zawsze był kojarzony z fajną fabułą. Teraz mamy Call of Duty bez fabuły. Nie pamiętam, Battlefield 5, miał chyba kampanię. Oczywiście, Battlefield no tak. 5 i Battlefield 1 dostali pełnoprawną kampanię single player, także rzeczywiście, tak jak mówisz, role się tu odwróciły, chociaż o ile w Battlefieldzie ta kampania zawsze była traktowana tak nie końca chyba ona była najważniejszym punktem jednak e, tej rozrywki, teraz się troszkę to zmienia, no ale dalej jednak Battlefield e, multiplayerem stoi, e, Call of Duty dalej Battlefield, dalej, boże, przepraszam dalej stoi e, graniem multiplayer, ale już nawet nam nie daje możliwości zagrania single player kampanii, co jest wielką stratą dla mnie osobiście jako gracza ale patrząc na to jak ta gra jaką gra się cieszy popularnością bo to jednak Battle Royale, który dzisiaj jest no na topie, jeśli chodzi o rodzaj gry, no to ewidentnie wydawców zadowolił, ale to oczywiście nie wszystko co dla was mamy, także zostańcie z nami 10 lat temu, bo mówimy dzisiaj o grach, które miały miejsce, których premiera miała miejsce w roku 2009. Wtedy ukazało się sporo fajnych gier i naprawdę byliśmy nawet zaskoczeni, gdy sobie przeglądaliśmy tę listę. W niektóre ze spokojem można grać dzisiaj. O, to też jest y, dobre określenie. Y, dobre określenie na przykład y, na Mirror's Edge'a który stał się grą poniekąd troszkę kultową, nie bo nie, odnios, nie odniosła ta gra większego sukcesu być może, ale naprawdę była bardzo dobrze oceniana, zarówno przez graczy, jak i krytyków, więc może, nie wiem, sam rodzaj rozgrywki nie przypadł wszystkim do gustu, dlatego nie wszyscy się to, za, za tego grę zabrali. Tuż to po prawda, pamiętam, że jeśli chodzi o rozgrywkę, to widzieliśmy całą akcję z perspektywy pierwszej osoby i to tak dosyć... Mm, Dzi dziwny to może złe słowo, ale niespotykany jak na tamte czasy sposób, bo nasza główna bohaterka gry e, Mirolsa, czyli Faith, ona to akcja siedzi w przyszłości społeczeństwo jest uciskane ona jest jednym z, z członków ruchu oporu no i sama gra kolorysty, kolorystycznie była bardzo ciekawa bo tam były bardzo jaskrawe kolory zwłaszcza ten czerwony który służył nam jako wskazówka na przykład pokazywał gdzie się można wspinać gdzie jak skakać tak bo gra w dużej mierze opierała się na parkurze jeszcze wtedy nie tak to nie było takie oczywiste że mamy parkurową grę te tak no nie wiem, Asasiny, wychodzą, czy tak dalej. Z pierwszej perspektywy, ciekawy układ sterowania, ciekawy bardzo system walki, moim zdaniem. Otóż on był taki szczątkowy, ale faktycznie tam trzeba było mocno, mocno kombinować, żeby, żeby z tymi przeciwnikami sobie radzić. No tak jak wspomniałem, te ciekawe, ciekawe, fantastyczne barwa, ko barwa kolorów, jeśli chodzi o Mirror's Edge, ale ostatecznie, tak jak wspomniałeś, gra nie zrobiła aż takiego zamieszania. Mamy drugą część i właściwie o trzeciej części na razie cisza. Myślę, że się trzecia nie ukaże, bo dwójka nie była też jak wielkim sukcesem. A twórcy, wydając ją, pewnie mieli nadzieję na, na wzbudzenie nostalgii graczy, że faktycznie ktoś powróci do tego ciekawego pomysłu z grą, gdzie więcej uciekamy, skaczymy i walczymy wręcz niż się strzelamy. Chociaż to, też była taka możliwość. Tak jest. Tak. No, ta gra była też o tyle dziwna, że miała widok pierwszoosobowy, ale mogliśmy się mocno rozglądać w każdym kierunku. Widzieliśmy co chwilę nasze ręce, jakie wspinamy, nasze nogi podczas biegu, więc tak naprawdę. T taki trochę prekursor dla Hinkley. W sensie... Troszkę tak, myślę, że The Ignite się mocno inspirował Coś w tym, z tym Pewnie by go nie było, gdyby nie ta gra No ale yy, z gier przygodowych gier akcji na pewno warta wspomnienia yy, Tak samo jak inny tytuł, który rozpoczął naprawdę bardzo fajną serię gier Tak jest, bo mówimy tutaj o Batmanie Pewnie z wielu was się teraz złapie za głowę, że jak to możliwe, że 10 lat ma już Batman Arkham Asylum Który do tej pory wygląda naprawdę... Ze spokojem można sobie odpalić i nie wypali wam gałek ocznych zła jakaś grafiki czy coś takiego, ta gra naprawdę nadal wygląda na poziomie, tak? Porównajmy sobie chociażby do Play Battle no, Battlegrounds, które wygląda, to, to dużo mówić średnio, tak? W najlepszym, e, w najlepszym d, jakby przypadku, podczas gdy e, ten Batman nie dość, że zapoczątkował fantastyczną trylogię, która jest uznawana za jedną z lepszych w ogóle gier, o superbohaterów, tak? E, bo tam był i trypto w tym Batmanie e, i, i bardzo był ciekawy, rozbudowany system walki. E, no i ten Batman tak na stałe się wpisał w tą to mapę, jeśli chodzi o gry komputerowe właśnie tego typu superbohaterach. Pamiętam, że duży mieli problem z trzecią częścią, bo wydali jakiś spaskudzony totalny port z Playstation taki, że na PC tak się w ogóle totalnie nie dało grać i nawet Remedy, czyli e, deweloper musiał z swego czasu wycofać grę ze Steama, e, bo to było aż tak bardzo niegrywalne. Niemniej jednak e, Batman bardzo, bardzo ciepłe uczucia w nas e, wzbudza i tak jak sobie pomyślę to właściwie jedyną grą, która poziomem może jakby dorównywać do, do Batmana, to jest najnowszy Spider-Man. Albo już nie mówiąc o super bahadarach, Uncharted, jeśli chodzi o taką przygodę i akcję wielką. No, ale to jest naprawdę przepotężna marka. No to jest przepotężna marka, ale myślę, że Batman dał sobie spokojnie bardzo dobrze radę, jeśli chodzi o gry, w których mamy i fajną przygodę, i duż, mamy dużo akcji. I to ciekawe, Batman akurat nie zabija swoich przeciwników. Dokładnie. To jest jeden z tych super. -bohater. Tak jak Spider-Man także przynajmniej. Który co najwyżej ogłusza swoich wrogów, ale nigdy nie to, robi im To, by, to był bardzo sprytny zabieg, bo oprócz tego, że Batman, jak wszyscy wiemy, nie zabija swoich przeciwników, to też dzięki temu, że tam nie ma krwi nie ma śmierci, to grę można sprzedawać dużo młodszym odbiorcom. No tak, myślę, że tak samo chyba myśleli z komiksu, żeby móc sprzedawać go dzieciom. Oczywiście nie umieśli w nim krwi, więc to się automatycznie przełożyło na to, że gra była pewnie chętnie kupowana przez rodziców, bo to oni przede wszystkim patrzą chyba na te znaczki i, I, I, I S, nie są i... świadomi, chociaż z tym chyba jest problem. No nie wiem, to mocno wali. w Niemczech akurat te znaczki co zajmują tak. jedną dziesiątą pudełka całego. Nie... naprawdę sprzedawcy sprawdzają, tak, co komu się Tam pewnie tak. oddaje. Także jeśli szukacie fajnej gry przygodowej e, sprzed dekady, to za parę naście złotych na spokojnie możecie sobie Batmana odpalić i mi się wydaje, że tutaj obaj z Miłoszem z czystym sumieniem e, możemy Batmana polecić. Dzisiaj w maszy życia rozmawiamy sobie o grach sprzed dekady i w ogóle jesteśmy z większym zaskoczeni, bo faktycznie dużo tytułów jest, by wydawałoby się całkiem świeżych, a one tymczasem już 10 lat na karku mają co wydawałoby się. W świecie gier komputerowych to jest cała wieczność, tymczasem niektóre e, dalej mocno się trzymają, chociażby LOL, e, który dalej bez, jakby jest no, królem esportu albo co najmniej księciem esportu. E, mamy jeszcze taki tytuł pod, ty, e, tytuł pod tytułem, przepraszam bardzo, masło, masło, masło maślane mi wyszło. W każdym razie mówię o Total War, Empire Total War, czyli grze strategicznej fantastycznej serii, bo właściwie chyba najbardziej jednej z najbardziej rozpoznawalnych serii takich turowych gier strategicznych, jeszcze z tym super smaczkiem w postaci bitew. W, w czasie rzeczywistym właściwie chyba żadna inna gra takiej mechaniki nie ma. Chociaż ten Empire niestety, muszę ci powiedzieć, to jest mój ulubiony ten Empire. Ogólnie do tej pory zagrywam się terytoriów, zdobyć jedną z większych mapi, jeśli chodzi o Total War, to jednak same bify zostały ocenione przez społeczność, przez recenzentów, nawet wtedy e, bardzo słabo. No nie wiem, myślę się na przykład Total War jest z takimi grami troszkę dla może nerdów, dla... A, dziękuję. To taki, taki Excel, Excel z, z powiedzmy z 3D grafiką, no bo... E, jest fajniejszy niż Europa Uniwersalizm na przykład, bo troszkę prostszy. Trosz, trosz, troszkę prostszy, że jak o, może tak. No, ale mimo wszystko, jak się do niego przysiądzie, to, to człowiek się łapie za głowę, jak tam jest, nie wiem, 200 regionów, po których się podróżuje, trzeba armię robić, trzeba walczyć, to, to dla mnie to już jest za, za, za, za dużo. No, dokładnie. To jest gra, przy której można sobie spokojnie spędzić parę godzin, można w każdym momencie sobie odejść, nawet nie trzeba specjalnie pauzować, tylko po prostu odchodzimy od komputera, od klawiatury i nie ma tam, że ktoś nas goni, albo że musimy tak, to mamy turową strategię, gra spokojnie może na nas czekać a pomyśleliśmy sobie o Empire bo całkiem niedługo zagramy w najnowszą część e, serii Total War która tym razem przeniesie nas do Chin, e, gra pod tytułem Free Kingdoms, no i oczywiście jak to w Total Warach bywa e, jesteśmy przywódcą my, frakcji, jesteśmy przywódcą e, jakiegoś małego narodu wewnątrz, jakby powiedzmy, chińskich granic. No i wszystko zapowiada się na to, że to będzie naprawdę fantastyczna gra, bo zwłaszcza, że gracze Total War, czyli taki ja na przykład, bardzo długo czekałem i czy czekaliśmy na historycznego Total War'a, bo poprzednie Total War'y rozgrywane były w świecie Warhammera. Ja, ja, ja, ja miałem to szerokim łukiem. Dla mnie to niestety nie był <śmiech> fan, i o Total War'y, chociaż rzeczywiście mechanika i ekonomia zostały na podobnym poziomie. Tymczasem w Free Kingdoms faktycznie wracamy do Chin. Swoją drogą kolejna ciekawa rzecz, bo że sami akurat... były wcześniej Chiny? Bo się zastanawiam teraz... Nie, nie, czy... przenosimy był się do Chin. Shogun był kiedyś, Przeno... tak? Ale to Japonia. Japonia, tak. Ale więc... bardzo jestem ciekawy dlaczego akurat e, padł wybór na Chiny i właściwie wydaje mi się, że znam odpowiedź, bo rynek chiński to jest miliard ponad ludzi. <laughs> <gry> czyli, czyli bardzo a Chińczycy gry czy pieniądze na gry wydawać akurat lubią, chociaż w ich przypadku to głównie mobilniaki. Niemniej jednak e, taki ukłon... E, właśnie w stronę chińskiego gracza, tutaj na pewno liczą deweloperzy na zastrzyk, duży zastrzyk yuanów, w każdym razie chińskiej waluty i, i dużo pieniążków i patrząc po gameplayach i po tym, jakie są pierwsze wrażenia to wydaje mi się, że wszystko tutaj się udaje. ja liczę naprawdę bardzo mocno na ten tytuł. Tak, ale w 2009 roku ukazała się jeszcze jedna gra, która na początku była również całą serię kolejnych części. Mianowicie chodzi tutaj o Dragon Age Origins. To jest pierwsza część serii, która była jedną oczywiście z lepszych, bo biednika była ciepło przyjęta. Jeden z większych RPGów chyba wydany w tamtym roku, ale mi się jakoś specjalnie nie spodobało, tam było charakterystyczne sterowanie które To, które zostało wykinięte mi tak to, to przypomina pierwszego Wiedźmina, bo mieliśmy taki widok Troszkę jakby z góry, troszkę izometryczny yy, Poruszało się myszą yy, Co, no, co na, na RPG tego pokroju było Trochę dziwne, bo ona by się fajnie odnalazła Gdyby ją zrobiono w perspektywie trzeciej osoby no, Wszystkim to. się tak wydawało, ale to robiło BioWare Popraw mnie, jeśli się pomylę to chyba Oczywiście, że BioWare Robiło to BioWare, czyli studio yy, Legendarne i chyba nie poradzili sobie do końca z tą Marką, bo pamiętam, że trzecia część, czyli Dragon Age Inquisition została e, dosyć mocno skrytykowana, choćby ze względu na to beznadziejne sterowanie, o którym wspomniałeś, czyli właściwie e, w pierwszej części było takie sobie, w drugiej części było takie sobie i w trzeciej części było takie sobie, no to halo, czy tutaj Bioware słucha graczy? No bo oni chyba to są, oni mają być zadowoleni z tego sterowania, a nie Bioware. Ja pamiętam, że ten, ta Inquisition to miał być taki killer Wiedźmina i one jakoś miały premierę blisko siebie, nie wiem nawet nie, czy, czy Wiedźmin nie był przesunięty właśnie z powodu premiery trzeciego Dragon Age'a. Szybciej był chyba. Dragon Szybciej Age był, był jeszcze w grudniu chyba ubiegłego roku, więc w wcześniejszego roku, czyli to był 2014, tak? A Wiedźmin 3 w 2015. Tak. No i okazało się, wyszło, Wiesz, wiadomo, kto, kto wygrał ten pojedynek. Oczywiście Wiedźmin... Inkwizycja kto? <laughs> kto? Tak. Tak, tak właściwie chyba CD Projekt my mógłby teraz pytać. Dragon Age who? Mhm. E, No i prawda, jesteśmy 10 lat po premierze pierwszego Dragon Age'a i, i dzisiaj BioWare wydaje grę w ogóle zupełnie w innym klimacie, totalnie niezwiązaną w żaden sposób z, z klimatami fantazy bo graliśmy chociażby w poprzedni weekend, wszyscy mieli dostęp do e, demagry Anthem, czyli gry, która nas przenosi na inną planetę, sterujemy, e, jesteśmy wojownikiem, czy właściwie czy czymś, co tam się określa jako javelin, takim robotem bojowym, właściwie strojem Ironmana, w który wsiadamy i możemy sobie latać. Ja grałem i naprawdę jestem zachwycony. Fabularnie ta gierka jest kiepska, przynajmniej tak wynika z dema moim zdaniem, ale sam feeling gry i to jaką radość sprawia strzelanie do tych potworów, to naprawdę jest no, tytuł co najmniej warty sprawdzenia od Bioware. co mnie cieszy, bo gdyby nie wyszedł im antem, no to Bioware zostałby przez elektroników zamknięte. No tak, my tak szczerze twierdzimy, że, że to był taki już egzamin tak ostateczny jest. dla Zwłaszcza Bioware. po Andromedzie, która też takie mieszane recenzje mocno przejęła. E, mocno dostała. I jeszcze pamiętamy tą aferę z mimiką twarzy, jeśli chodzi o Andromedę, która została totalnie wyśmiana i tak dalej. Także tak się mówiło faktycznie w branży, że no albo Bioware tego Antema zrobi bardzo dobrze i sprzeda tam z tego co czytałem to elektronicy liczą na od 5 do 6 milionów w pierwszy miesiąc, że chcą sprzedać jeśli im się to uda a jeśli chodzi o jakość to stawiam, że im się to uda to na szczęście BioWare zostanie odratowany gra, która miała premierę 10 lat temu. Bo przypominam, masz życia na antenie, na antenie Radia Luz. Mówimy dzisiaj o grach, które miały swoją premierę yy, równo dekadę temu. Jednym z tych tytułów jest yy, gra mobilna. Pierwsza i ostatnia w dzisiejszej audycji, ale która myślę, że obróciła ten świat yy, na rynku mobilnego i rozrywki yy, na rynku mobilnym o no, 180 stopni, bo to jest yy, gra, którą znał każdy. Grał może prawie każdy, kto miał smartfona i gra, która nawet w świecie popkultury trochę się oddala tak jest, bo jej dostała swój własny film I bez problemu mogliśmy kupić zabawki Wielokrotnie ja widziałem młodzież szkolną Z jakimiś przywieszkami albo z plecakami e, Z logo e, tej marki Także to naprawdę był Szał i książki zostały wydawane Bo mówimy tutaj o tytule Którym jestem pewien, nie ma opcji żebyście Nie kojarzyli, prawda, dotykowy ekran Naciągaliśmy Proce, naciągaliśmy proce Puszczaliśmy proce i z procy wylatował, wylatywał Wściekły ptak Bo mówimy oczywiście o Angry Birds Angry Birds, które myślę, że pokonało wszystkich swoich przeciwników na na ręku mobilnym. Pewnie tam już były gry po pokroju Candy Crush albo jakieś wcześniejsze jego klony, ale to właśnie Angry Birds, y, zgarnął wszystko i do popkultury się do popkultury, no pop prosta mechanika, strzelamy do, do świniaków y, ptakami, każdy z nich ma jakąś inną umiejętność, y, no te ptaki niszczą też konstrukcje, które zawalają się również y, te prosiaki wydawałoby zabijają. się, że pomysł prosty jak koncepcja cepa, tak, że to nie jest przecież nie wiadomo jaka trudna i ciężka skomplikowana mechanika do stworzenia nawet na komórki, te sprzed 10 lat, prawda, a tymczasem proszę, tak zażarło, że chyba Angry Birds dostało ze 20 różnych odsłon, powiedzmy, a to były Angry Birds w kosmosie, a to Angry Birds... Star y Wars. Star Wars, także naprawdę bardzo, proszę zwrócić uwagę, jak bardzo wiele marek... Y po prostu się nawiązało współpracę z Rivio, bo Revio jest e, twórcą tej gry, e, chcąc właśnie zaprezentować e, swoją markę typu na przykład, jak wspomniałeś, Star Wars e, zrobić tutaj crossa między Angry Birds, bo ewidentnie e, młodzież w Angry Birds łupała jak najęta. No oni nawet kiedyś zdradzili pomysł, nie pomysł tylko to jak ta gra powstawała, że w tym studio mając już kilka takich miernych tytułów mobilnych za sobą, e, no postanowili szukać pomysłu na jakiś nowy i ci pracownicy właściwie codziennie robili chyba jakąś nową grę, takie demko i testowali, czy to ma sens, żeby w to iść dalej przy... za którymś chyba którymś dziesiątym razem wręcz dopiero udało im się opracować coś takiego, co było wczesną wersją Angry Birds i jak ktoś mówi zażarło, bo, bo firma zdecydowała się tę grę stworzyć w całości. Może dlatego, że Nawet... nie było zbyt wielu takich przyjaznych młodzieży grom gier na mobilne urządzenia, tak? Dzieciaki dostawały na komunię smartfony no oczywiście mówię tutaj w dużym uproszczeniu ale no, pokazały się po prostu smartfony, już nie były czymś Niespotykanym, tylko właściwie smartfona miał, no może nie każdy, ale co trzeci, co czwarty uczeń, dajmy na to, i Angry Birds było po prostu pozycją obowiązkową. No to jest na tej rok komórce. 2009, to ja miałem wtedy Nokia E52, tam w Angry Birds A, się Tam też miałem Nokia 52. O, to byliśmy takimi młodymi biznesmenami, biznesmenami tak. dokładnie. Tak. Pamiętam, że można było obracać ekran w niej nawet w jakiejś określonych się dało, sytuacjach. Bo... Ale klawiaturka została faktycznie w Angry Birds, żeśmy nie pograli, ale chyba my też nie byliśmy tym targetem, nawet jeśli jesteś ode mnie troszkę młodszy, to mimo wszystko chyba już mogłeś być trochę za duży na Angry Birds, czy to, czy to jest gra? Bo, bo ja rozumiem, na przykład jedziemy autobusem albo jesteśmy, załatwiamy jakieś swoje własne potrzeby, że tak powiem, no to to jest gra idealna na zabicie czasu, tak? Czyli na przykład jak taki młody człowiek w przerwie między lekcjami, to mógł sobie y, pograć. No tak. Kolega z klasy w liceum miał pierwszego, pierwszy telefon z Androidem, bo y, rok chyba właśnie, mniej więcej ten okres to jest czas, kiedy wychodzi y, telefon y, ten HTC Dream, czyli pierwszy telefon z Androidem tak naprawdę, y, ten powszechniejszy. A wtedy już oczywiście iPhony były na początku dziennym, więc to tam Angry Birds y, zrobiły furorę. No moim zdaniem on tak naprawdę Między innymi dlatego była wtedy Że dało się obsługiwać jednym przyciskiem Jednym kciukiem, jednym palcem Nie trzeba tak było jest. trzymać telefonu ob, obiema rękami Nie trzeba było kombinować Pac, pac, pac jednym kciukiem tak. i. Prosto, satysfakcjonująco dostawało się nagrody To ta, ta gra bardzo sympatycznie Po prostu też wyglądała Mimo swojej nazwy, że jest wściekła E, wściekłe ptaczki, e, ptaki to tymczasem e, no, prawdziwa rewolucja dzisiaj może o Angry Birds jest trochę ciszej bo mamy dużo większy wybór gier mobilnych no ale jednak trzeba wskazać że to jest naprawdę tytuł, który takie granie na mobilkach może nie rozsławił, ale na pewno sprawił, że... E, tak? No. Coraz więcej ludzi zaczęło myśleć o tym, że faktycznie na tych komórkach e, można zarobić, i chodzi o tworzenie gier komputerowych. No tak, no dzisiaj największy biznes w grach to jest jednak e, ta telefona. Jest. To prawda, to się może mało ktoś spodziewa, ale rzeczywiście komórki zarabiają e, najwięcej, zwłaszcza w, na przykład w Chinach, o których żeśmy mówili w kontekście Breaking Doms, tam jest komórkowe E, szaleństwo i tam Angry Birds na pewno swoją niszę znalazą, jak to, to I to nie taki, nie taki mały. E, <śmiech> to, to nawet. My dziękujemy bardzo tymczasem za uwagę. E, kłaniamy się ze studia Maszczy Życia Adam Berdzik, Miłosz Szymczak jak zwykle zapraszamy do słuchania nas w formie podcastu jeżeli coś przegapiliście e, i jak zwykle zapraszamy do słuchania również na żywo na antenie Radio Luz w przyszłą niedzielę o godzinie 11. Cześć! Cześć.